Minęła dziesiąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Wiktor Orban i Fidesz, czy Peter Madjar i jego Tisza. Węgrzy decydują dziś, kto będzie rządził krajem. Obaj liderzy oddali już głos w wyborach. W Muzeum Katyńskim hołd dla Polaków zamordowanych przez Sowietów 86 lat temu. Odśpiewamy pieśń obozową. To jest taki troszkę ich hymn. Tydzień po katolikach prawosławni świętują Wielkanoc. Takie święto radosne. Ten czas śpiewanie Chrystos w Oskresie. Lokale wyborcze otwarte od czterech godzin. Węgrzy wybierają dziś parlament. W wyścigu wyborczym o władzę liczą się dwie największe siły, rządzące od 16 lat Fides i opozycyjna partia TISA. Jej lider Peter Modiar oddał już swój głos. Powiedział, że decyzja, którą dziś podejmą Węgrzy będzie ważna nie tylko na kolejne 4 lata. Mamy wybór między wschodem a zachodem, propagandą a uczciwym dyskursem publicznym, korupcją a czystym życiem publicznym, dalszym upadkiem i między całkowitym załamaniem państwowych służb publicznych a przywróceniem funduszy unijnych i odbudową węgierskiej gospodarki. Swój głos w wyborach oddał też urzędujący premier Viktor Orban. Gram o zwycięstwo, powiedział. Uwielbiam kampanię, spotykanie się z jak największą liczbą osób i dogłębne omawianie większości spraw. Jestem bardzo szczęśliwy i dziękuję wszystkim węgierskim wyborcom za to, że mnie przyjęli i że ze mną rozmawiali, że mnie wysłuchali i pozwolili mi przedstawić moje argumenty. Według wszelkich niezależnych sondaży Fides może stracić władzę na Węgrzech. O godzinie 20.00 zapraszamy na audycję specjalną, w której podsumujemy wybory w tym kraju. Tragedia w centrum Łodzi. Jedna osoba zginęła w nocnym pożarze mieszkania. Strażacy dostali zgłoszenie po godzinie trzeciej. Gdy dotarli na miejsce, pożar na drugim piętrze był już w pełni rozwinięty, ma na klatce schodowej był gęsty dym. Z budynku natychmiast ewakuowano 15 lokatorów. Niestety płonący płonącym mieszkaniu strażacy odnaleźli ciało 77-letniej kobiety. Było już za późno na udzielenie jakiejkolwiek pomocy medycznej. Mówił rzecznik Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zaproszenie ognia. Teraz Warszawa i uroczystości w Muzeum Katyńskim. Uczczeni zostaną tam Polacy zamordowani przez Sowietów w 1940 roku. Najpierw msza polowa, potem apel pamięci i, jak mówi kierownik muzeum Sebastian Karwat, pewien symboliczny element. Odśpiewamy pieśń obozową. To jest bardzo ważny moment dla rodzin katyńskich, bo to jest taki troszkę ich hymn. A następnie wszystkie osoby, które przybędą na uroczystość, złożą kwiaty w epitafium katyńskim, gdzie uczczą pamięć ofiar. Jutro przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia blisko 22 tysiące polskich jeńców wojennych zamordowanych z rozkazu Stalina wiosną 1940 roku. To są aktualności jedynki. Po fiasku negocjacji pokojowych w Islamabadzie pakistańskie władze apelują do Iranu i USA Utrzymajcie rozejm. Zawieszenie broni jest kruchem, bo cieśnina Ormus nie została otwarta, mimo żądań Amerykanów. Pakistan zwraca uwagę, że piłka wciąż jest w grze. Choć pierwsza runda rozmów nie doprowadziła do porozumienia, to Amerykanie wyjechali z Islamabadu zostawiając Irańczykom ostateczną propozycję. Irańczycy do tej pory sygnalizowali, że nie zgadzają się na zapisy dotyczące pełnej swobody żeglugi w Ormus, czy deklarację o porzuceniu atomowych ambicji. Władze w Islamabadzie apelują, aby utrzymać kruchy rozejm. Nie będzie to łatwe, biorąc pod uwagę coraz większe zniecierpliwienie prezydenta USA postawą Irańczyków wobec cieśniny Ormus. Dodatkowo oliwy do ognia dolewa premier Izraela Binyamin Netanyahu, który oświadczył, że Izrael nie osiągnął swoich celów w kwestii bezpieczeństwa. Nic nie wskazuje na to, że wstrzymana zostanie operacja przeciwko Libanowi. Tomasz Sajwicz, Polskie Radio Jerozolima. Tragedia w historycznej cytadeli La Ferrière w północnej części Haiti. Co najmniej 30 osób zginęło w wybuchu paniki. Nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. W tym czasie cytadela była wypełniona turystami i studentami. Władze kraju ostrzegają, że liczba ofiar może wzrosnąć. W gronie najbliższej rodziny, przy świątecznym stole i na cerkiewnych nabożeństwach. Tak prawosławni świętują dziś Wielkanoc, nazywaną również Paschą. Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa skierował do wiernych i duchowieństwa orędzie paschalne. O ileby Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna byłaby nasza wiara. W nocy idziemy do cerkwi, takie święto radosne, ten czas śpiewanie Chrystus w oskresie. wracamy już do domu po liturgii, to siadamy i od razu jemy te śniadanie wspólnie, czasami rozbijamy sobie jajka, gramy w wybitki. To jest czas dla rodziny, czas na spotkania.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 Na zachodzie kraju pochmurno z przejaśnieniami, na krańcach zachodnich i w rejonie Sudetów miejscami słaby deszcz. Podobna aura dziś także na wschodzie, a poza tym mniej chmur i bez opadów. Zero w kłocku trzy stopnie w Zakopanem, 7 w Lublinie, Bydgoszczyn i Koszalinie, 9. w Warszawie, 10 w Elblągu. Ciśnienie w stolicy wynosi tysiąc osiem hektopaskali i rośnie. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Gołuchowie, w województwie świętokrzyskim. Zła w Radomsku dostateczna, w Poznaniu, Łodzi, Częstochowie, Otwocku i Łasku. W południowej i środkowej Polsce jakość powietrza jest umiarkowana i dobra, w północnej dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 43% prądu. Od 12 do 13 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar energii. Jedynka.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 Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziś w konkursie na najlepszą zapowiedź i na najpiękniejsze dzień dobry zwycięża pani Alicja i jeszcze ktoś. Pani Alicja napisała, że w Łodzi było słoneczko, teraz niebo trochę zachmurzone, jeszcze chłodno, ale czuję, że będzie ładny dzień. I zdanie, dla którego warto cieszyć się takim powitaniem plus fotografia. Kwiecień, kwieciem obsypał drzewa. I to można zobaczyć na zdjęciu. Do pani Alicji dołącza pan Adam i pisze Pani Katarzyna, to chodzi o naszego dzisiejszego gościa, zawsze z kulturą i szacunkiem do ludzi i świata. Także już włączam radio. chat Jedynka. Polskie Radio. Dzień dobry. Czas pogody, Jedynka, Polskie Radio. Czas pogody akcentuje bardzo, bardzo wyraźnie, bo za chwilę uśmiechnie się do nas ktoś, kto pogodę ma chyba w genach, albo w wyobraźni, albo nie wiadomo gdzie, ale jak się spojrzy na buzie, to od razu widać. Kasia Skrzynecka, witamy <głos> Witam cię serdecznie. Witam serdecznie, kłaniam się państwu i faktycznie, jak mnie czasem pytają, gdybyś miała wymienić najważniejsze cechy swojego charakteru, które uważasz za mocne, to jako pierwszą wymieniam pogoda ducha. A potem pogoda ducha, a potem ducha, pogoda. pogoda. ducha, poczucie humoru i yy, myślę, no, yy, obiektywizm powiedzmy i umiejętność szukania złotego środka. O, ten obiektywizm, to mi zaimponowałaś, bo to nieczęsto się zdarza. Artyści czy aktorzy, czy, czy wokalistki, tak jak ty, czy w ogóle... Osoby kochające artyzm i sztukę zwykle mają trochę inne poczucie na temat obiektywizmu, ale to jest właśnie może ta cecha Zdecydowanie. pożądana. Zdecydowanie szukanie złotego środka w różnych sytuacjach życiowych naprawdę jest bardzo pomocne i również... Szukanie złotego środka dla samego siebie, czyli nie traktowanie siebie jako pępek świata i artystę, któremu wszystko wolno i wszystko się wybacza, to jest zdecydowanie dobry pomysł. I ten długi wstęp na samym początku jest po to, żeby Państwo usłyszeli, może inaczej, zobaczyli słońce w głosie, bo jeśli myślę Katarzyna Skrzynecka, to zawsze druga część tego myślenia to jest właśnie, a, ta dziewczyna ma tyle słońca w głosie. Ta dziewczyna, czyli Katarzyna Barbara Skrzynecka, Primo Voto Urbańska. I tak można by jeszcze wymieniać, ale to primowo mi się z, bardzo nie, nie, podoba. Nie, nie, Skrzynecka, Skrzynecka to jest moje jedyne nazwisko przez całe życie. Panieńskie. I tak to zostanie, bo jest to nazwisko mm, wielkiej artystki. Mówię wielkiej, bo zawsze mi imponował ktoś, kto potrafi śpiewać, potrafi pisać teksty, potrafi grać, potrafi mieć poczucie humoru i co najważniejsze uśmiechnąć się albo śmiać się, jeśli jest taka potrzeba. W życiu często bywa z samej siebie. Wiem, bo to jest najcenniejsze w tym wszystkim. Jako dziecko też te wszystkie cechy w tobie już się gdzieś tam objawiły w pewnym momencie, no bo szkoła muzyczna. Pewnie tak, pewnie za, pewnie za sprawą moich rodziców. Ja, moich rodziców już niestety nie ma, nie ma ze mną, ale zawsze uważam, że czuwają nade mną jak moje szczęśliwe i bezpieczne anioły stróże. Moja najbliższa rodzina, myślę, że myślę, że najbliższa rodzina jest zawsze na całe życie i jak jej już nie ma tutaj, to skądś z góry na nas patrzą i otulają nas skrzydłami więc co, cokolwiek mi się dobrego w życiu zdarza, to zawsze sobie w myśli mówię. Patrzę gdzieś tam do góry w chmurkę, mówię dziękuję mama, dziękuję babciu, dziękuję tato, <śmiech> dziadku, bo to były moje zawsze takie anioły, anioły stróże, które, które mnie wspierały i które wszyscy, a wspomniałam świadomie i moich rodziców i dziadków, wszyscy mieli ogromne poczucie humoru. Zawsze w moim domu było, zawsze było dużo uśmiechu, dużo żartów na własny temat. Każdy umiał przede wszystkim śmiać się sam z siebie i mieć do siebie duży dystans, a potem ze wszystkiego dookoła. I to poczucie humoru miałam wpojone od najmłodszych lat, więc zawsze byłam pogodnym dzieckiem i z takim nieco abstrakcyjnym, uśmiechniętym dystansem do rzeczywistości, co dzisiaj, a mam już lat 55, więc druga młodość <grym> lub jakby inaczej rzecz, zrzec starsza młodzież, więc 55 i nadal banan na gębie, całe życie pogodne. Czasem się nie da, bo oczywiście spotykamy na swojej drodze bezinteresownie wrednych ludzi, którzy próbują nam rzucać kłody pod nogi i tak po prostu, bo lubią, ale myślę, że też umiejętność zachowania do tego dystansu i takiego e, umiejętnego omijania wredoty na swojej drodze, żeby po prostu się, się nią nie karmić i nie pozwolić jej psuć nam naszych dobrych dróg życiowych, to jest też fajna umiejętność, pewnie połączona też z tym poczuciem humoru i, i z pogodą ducha, ale myślę, że to moje nieustające poczucie humoru, które wyniosą z dzieciństwa, z mojej rodziny i z mojego dzieciństwa, tak. Pomaga mi w życiu nie tylko w takim pogodnym podchodzeniu do rzeczywistości i w emanowaniu pogodą i taką bezproblemowością, mam nadzieję, na moje otoczenie w pracy a to jest bardzo potrzebne, ale przede wszystkim pomaga mi też ten uśmiech i pogoda ducha nie dać się zatruwać toksycznie tym, którzy bywają wredni. Ja po prostu takich ludzi wiem, że są, Patrzę na nich z ubolewaniem, że są i mówię sobie, nie jesteś w stanie mi nic tu bliżej podskoczyć, bo ja mam swój bezpieczny klosz, mam moich przyjaciół, mam moją rodzinę i nie pozwalam się zatruwać. I to naprawdę pomaga, zwłaszcza czasami w pracy. A musiałaś sobie radzić w różnych sytuacjach życiowych, nawet na początku twojego dorastania, twojego stawania się już dojrzałą dziewczyną, dojrzałą kobietą, czy po prostu młodą kobietą. Poeci przewidzieli twój los pisząc o tułaczach na paryskim bruku. Trudno było wtedy, kiedy dostałaś stypendium i, i musiałaś zmagać się z inną kulturą. No, oczywiście w porównaniu do naszych warunków czarno-białych. To było takie niedługie stypendium. Ja, będąc w klasie maturalnej, w czwartej klasie liceum, a chodziłam do klasy z wykładowym językiem francuskim. Wzięłam udział w festiwalu piosenki francuskiej i wygranie tego festiwalu, czyli zdobycie pierwszej nagrody, tą pierwszą nagrodą było, było właśnie wygranie granie stypendium, trzytygodniowego stypendium w Paryżu z możliwością mieszkania w Paryżu przez trzy tygodnie, zwiedzenia sobie wszystkiego, co będziesz w stanie zwiedzić przez te trzy tygodnie i spotkania z francuskimi rodzinami, które tam takich stypendystów goszczą, po to, żeby mówić non-stop 24 godziny na dobę w języku francuskim i uczyć się języka. To był króciutki wyjazd, bo tylko trzytygodniowy, ale wykorzystałam go co do każdej sekundy, zwiedzając, rozmawiając, kosztując tej atmosfery paryskiego życia I, i, i myślę, że nie zmarnowałam ani minutki. Dzięki temu z tych trzech tygodni tamtegoż stypendium mam wspomnienia, co najmniej takie jakbym była tam przez pół roku, bo starałam się ten czas wykorzystać najbardziej intensywnie. To był mój pierwszy wyjazd w życiu do Paryża wówczas. Później jeszcze bywałam we Francji w Paryżu wielokrotnie. Zarówno w Paryżu odwiedzając moich przyjaciół, jak i podróżując na wycieczki, jak i w południowej Francji byłam na festiwalu teatralnym jako studentka. W ramach takiej wymiany studenckiej pojechaliśmy z całą grupą studentów z, z trzech szkół teatralnych, z krakowa z Wrocławia i z Warszawy studenci którzy mówili w języku francuskim, mogli pojechać na festiwal teatralny do Avignon. Więc to była moja kolejna francuska przygoda. I kilka lat później realizowaliśmy film, to był serial dla francuskiej y, telewizji, zatytułowany Marion de Fouette. To taka opowieść, Marion de Fouette była taką postacią historyczno-literacką, jak nasz Janosik. Czyli taka królowa rozbójników, która z, jakby o dobrym sercu. I y, był to kostiumowy film, y, realizowany przez francuską telewizję we współpracy z polską produkcją filmową. Części zdjęć zamkowych realizowane były w Polsce w, w okolicach Wałbrzycha, na zamku w Bolkowie, na zamku Czocha, czyli takich Przepiękne. średniowiecznych i renesansowych zamkach. A wszystkie plenery realizowane były w Bretanii, we Francji. Myśmy w tej Bretanii wtedy siedzieli, z tego co pamiętam, trzy miesiące. Między innymi Paweł Delong również grał Jola Fraszyńska w tym filmie wspólnie ze mną. Mamy mnóstwo fantastycznych wspomnień z tej, z tej przygody filmowej we, we Francji, więc rzeczywiście te, te, te francuskie ścieżki muzyczne i, i, i filmowe przewijały się przez dobrych kilka lat w moim życiu. To to Kutonio, który napisał dla Żoda Sema znakomity utwór Est Cito N'Existe tak, tak jakby to zrobił dla Ciebie. On chyba przewidział <laughs> też, że będzie taka dziewczyna, która tak tu pięknie zaśpiewa. Pozwoliłam ale... sobie zinterpretować tę piosenkę i przygotować jej polską wersję w zupełnie innej, nowej aranżacji i nagrać na jednej ze swoich płyt. Ta piosenka jest na płycie Koła. To pierwsza część naszego spotkania. Za chwilę zapytam o inne piosenki, ale też o rodzinę, bo to jest chyba najważniejsze w życiu Katarzyny. I opowie dlaczego. Czas Pogody, Jedynka, Polskie Radio. Po piosence jesteśmy znów. Szybko żyje się w zgiełku miast, wiecznie ściga się z nami czas. Niepodobny to do mnie by, tak nieprzytomnie gonić tu. Zabierz mnie do domu ogrzeń światło świecą Niech troski Twoje i moje niepokoje ulecą Zabisz mnie do domu Naucz mnie czułości Niech nas umosi ocean spokojny miłości Do Ogrze światło świecą Niech troski Twoje I mnie niepokoje Ulecą Zabierz mnie do domu Naucz mnie czułości Niech nas ogłosi Ocean spokojny miłości Zabierz mnie Jedynka. To jest radio. Czas pogody. Jedynka Polskie Radio. W studiu Katarzyna Skrzynecka, uśmiechnięta, no bo jakże może być inaczej, a uśmiecha się do spotkań ze znakomitymi wokalistami, bo Kasia, to przypomnijmy, ukończyła Wydział Fortepianu i Wokalistyki Szkoły Muzycznej II stopnia w Warszawie, obroniła dyplom na Akademii Teatralnej również w stolicy i spotkała atomietka szcześniaka, a to. Gordona Haskela. A to Gordona Haskela, e, tak, a to Meza. Tak, na, to, na, na, na moich, moich płytach. Tak na moich płytach a, ty, ty, wydałam już kilka albumów przez ostatnich kilkanaście lat. E, na moich płytach często gościli y, y, wspaniali muzycy, nie tylko w duetach, y, które wspólnie nagrywaliśmy i śpiewaliśmy, a na moich płytach. Na pierwszej płycie debiutanckiej półksiężyca było bardzo dużo kompozycji i aranży Piotra Rubika, więc współpraca z Piotrem Rubikiem przy pierwszej mojej debiutanckiej płycie głównie w formie aranżacyjnej i producenckiej a później zaśpiewane duety, między innymi z Mietkiem Szcześniakiem. Tę piosenkę z przyjemnością Państwu za chwilę przypomnimy i zaprezentujemy, bo to piosenka, którą napisałam. Napisałam tekst i skomponowałam muzykę z myślą właśnie o Mietku Szcześniaku i szansie wspólnego zaśpiewania. Mietek było mi bardzo miło, z ogromną radością przyjął zaproszenie do tego duetu i zaproszenie na moją płytę. Z tego, co pamiętam, ta piosenka również jest na jednym z albumów Mietka Szcześniaka. To jest piosenka Zabierz mnie do domu. Taka bardzo przytulna, bosanowa. Jeden z wielu duetów, jakie miałam zaszczyt śpiewać na swoich płytach. Zabierz mnie do domu. Tak. O Gordonie jeszcze tak, powiemy. Tak. Zabierz mnie do domu. To jest bardzo ważne, bo chciałbym cię zapytać o to, co w twoim domu jest, co było. Bo wiadomo, pracę można tracić, zyskiwać, przeżywamy to albo tak sobie, albo jest to jeden z największych dramatów w naszym życiu. Ale jest taka sfera, którą cenisz nadzwyczajnie. Stawiasz to na pierwszym, najważniejszym miejscu, czyli życie rodzinne, najważniejsze osoby, dziecko, mąż, mówiłaś też bardzo pięknie o rodzicach, ale córa. Hmm. Ile, jak długo czekałaś na córkę, żeby wreszcie pojawiła się na świecie? Rodzina jest rzeczywiście moją najważniejszą bazą życiową i, i celem życiowym. Ja zawsze mawiam, że miło jest mieć wspaniałą pracę, która jest twoją pasją. Miło jest pracować w zawodzie, który jednocześnie jest twoją, twoją pasją, który spełnia twoje ambicje i twoje marzenia, ale... Ja pracuję po to, żeby żyć, a nie żyję po to, żeby pracować. A to jest, myślę, trudna równowaga do utrzymania. Jeżeli pracuje się bardzo dużo, tak jak my pracujemy w zawodach artystycznych, więc pracujemy niejednokrotnie całą dobę, ponieważ po to, żeby wykonać swoją pracę, to również są wielogodzinne podróże, nocne powroty z dalekich wyjazdów teatralnych i po to, żeby ochronić ten swój święty czas dla rodziny, trzeba naprawdę się czasami pazurami dodrapywać o to, żeby wracać. Żeby nasi pracodawcy zrozumieli to i dawali nam na to szansę, że nie ma tak, że wywożą nas i my nie wracamy całymi tygodniami, tylko jesteśmy wożeni na kolejne plany filmowe i, ym, i spektakle teatralne, w ogóle nie wracając do rodziny. Oczywiście ja również szanuję to, że są ludzie, którzy potrzebują odpoczywać dłużej od swojego życia rodzinnego i rodzinnych obowiązków i jest im to na rękę, by bardzo długo być w swoich trasach ym, służbowych i artystycznych. Szanuję to, że inni ludzie mogą czuć inaczej. Ja czuję po swojemu, czyli skrzynkowo, czyli zawsze wracam do domu. Nawet z najdalszej trasy, czy to jest trasa koncertowa, czy wyjazdy z teatrem, staram się nocą, choćby przez wiele godzin wrócić do domu nawet jeżeli wrócę o czwartej rano czy o piątej nad ranem, prześpię się tylko godzinę i rano wstaję, żeby córce pomóc przygotować się do szkoły i ten nasz święty czas razem, czyli wspólne śniadanie rodzinne i przejazd razem do, do szkoły, do pracy, kiedy możemy sobie chociaż po drodze pogadać, bo potem rodzice idą do pracy, dziecko idzie do szkoły i znowu się nie widzimy wiele godzin. Więc to jest taki święty czas, o który zawsze walczę i większość moich pracodawców na całe szczęście już się do tego przyzwyczaiła i wiedzą, że mnie trzeba wypuszczać z pracy, żeby mogła do rodziny wracać. A Precyzując powrót do meritum pytania, które, które mi zadałeś, jak długo czekałam na córkę? Ja rzeczywiście byłam mamą taką dorosłą i późną, ponieważ urodziłam moją córkę mając już 40 lat, równo 40. I to dla większości kobiet jest taki, no, no, jeden z ostatnich bezpiecznych momentów na zdrowe macierzyństwo. Później oczywiście też można się o to starać, ale zagrożenie, czy to się uda i czy wszystko będzie zdrowo i bezpiecznie jest coraz większe, wiadomo, z wiekiem. Myśmy się starali z moim mężem przez dobrych kilka lat o szansę na macierzyństwo i na zostanie rodzicami. Ja byłam kilkukrotnie, czterokrotnie spodziewałam się dziecka i okazywało się, że to jeszcze nie tym razem, ale nigdy się nie załamałam i zawsze to powtarzam wszystkim kobietom które i, i młodym dziewczynom, które walczą o swoje macierzyństwo i paniom w dojrzalszym wieku, które starają się wciąż o dziecko. Nie wolno się poddawać. Dopóki medycyna i lekarz nie powie wam, że po prostu nie ma żadnych szans, bo twój organizm nie ma takich szans i nigdy na to nie pozwoli, to nie należy się poddawać. Wiem, że wiele kobiet, które spodziewają się dziecka i niestety nie uda się w którymś momencie, yy, załamuje się i mówi, nie, już nigdy więcej nie chcę podejmować tych prób, bo to jest zbyt bolesna strata. Nie wolno się poddawać. Dopóki biologia ci na to pozwala i medycyna twierdzi, że próbuj, bo masz szansę dać radę, to należy o tę szansę walczyć. Jeżeli ktoś marzy o macierzyństwie, to powinien o to macierzyństwo się starać ze, ze wszech miar i nie tracić nadziei, dopóki, dopóki można i dopóki wiek i zdrowie biologiczne na to pozwala. Jestem na to najlepszym dowodem. Kilkukrotnie się nie udało, aż w końcu Samo się udało i, i szczęśliwie moja córeczka przyszła na świat. Dzisiaj jest fantastyczną 14,5 letnią dziewczyną. Przerosła mnie już prawie o głowę, bo ja mam 1,65 m, więc jestem... Hmm. niewysoką, jak to mój mąż nazywa sprężynką. Mój mąż na takie drobne kobiety mówi, że to są sprężynki. Ekstra, to państwo zapamiętają <grym> Spring, to Spring, <określenie>. czyli wiosna. <grym> Spring, czyli wiosna. Więc ja jestem sprężynką, natomiast moja córka jest sosenką, bo rzeczywiście przerosła mnie już prawie o głowę, ma ponad 1,75 m wzrostu, jest fantastyczną, szczupłą, wysoką dziewczyną z wielką burzą loków. No to teraz zakończymy. No i roześmianą, nie wiem po kim. No nie wiem po kim. Nie, to nie, nie sposób się domyślić. Pewnie po Gąsowskim. Powójciu ale... <głosy> pewnie tak, pewnie tak. też. Przyjaciele zawsze się śmieją, mawiając, że nasze dziecko jest genetycznie zadowolone. <głosy> Ktoś w górze ten plan ułożył tak, lepiej. Późno niż Samotne Światy 2, i oto jest rzeczy stan. To takie bardzo dowolne tłumaczenie utworu, który nagrałaś z Gordonem Haskellem. Tak. Przepiękny duet, wspaniałe spotkanie i taki utwór, do którego można się przytulić od pierwszych taktów, bo ty zaczynasz to tak. śpiewać. Zapowiedz w minutę ten utwór, bo za chwilę go razem posłuchamy. Przepiękna, bardzo przytulna Bosanowa, zaśpiewana wspólnie z jednym z najwspanialszych artystów i najpiękniejszych ciepłych męskich głosów Gordonem Haskelem. Dziękuję Gordonowi za tę piosenkę na mojej płycie. Piach pustyni, dzień, piramid i sen opada z rzęs. Dwa światy on filozofona jak aksamit, lecz oboje czują, że to ma sens. I oto jest rzeczy stan i losów naszych sztabów. Duża tempa ułożył tak. lecz lepiej późno niż samotne światy, dwa i oto jest rzeczy stan że czujesz to, co ja. And the Bottle played all of the blue. He said, and Plus one, plus one is fun, and left a note for Michael Angelo. There was, was all in, was in the scheme I of the things, I the shape of things to come. come. Without that god the thing. I'm uh -huh. Explode the triangle. I learned the same blue Czas pogody, Jedynka, Polskie Radio, Kasia Skrzynecka w studiu. Ktoś, kto potrafi docenić poczucie humoru, potrafi docenić radość z obcowania i to nie tylko ze znajomymi, mniej lub bardziej, ale... Z widownią, z publicznością. Umówić się z Kasią jest prawie niemożliwe w weekend, ponieważ ona od piątku jest w Polsce. Jest z państwem, z niewielką grupą państwa, no bo wiadomo, sala koncertowa czy sala teatralna może pomieścić kilkaset osób na przykład. Yy, nie tyle ilu jest słuchaczy jedynki Polskiego Radia, ale są to spotkania bezpośrednie, autentyczne. Czy to jest tak, że po spektaklu, a wystarczy powiedzieć o przynajmniej trzech sztukach. Wieczorek pożegnalny, kłamstwo, wieczór panieński. Czy po spektaklu przychodzi do ciebie ktoś, pewnie dziewczyna, bo one są bardziej wrażliwe a, lub najwrażliwsze i mówi, pani Kasiu, to o mnie. Uh -huh. Pani mówi o tym, co ja przeżywam, przeżyłam, co, co mam w swoich marzeniach. Mam to wielkie szczęście, że wszystkie spektakle, w których grywam, to są świetne produkcje według bardzo dobrych scenariuszy, które się po prostu ciekawie ogląda. W związku z czym zawsze po zakończeniu spektaklu przychodzą do nas uśmiechnięci widzowie podziękować, przywitać się i są naprawdę pełni jak najlepszych wrażeń. A to jest najlepsza nagroda i najwspanialsza nagroda dla aktora. Jeżeli widzimy pogodne, pogodne oblicza widzów, którzy zazwyczaj albo bardzo często po naszych przedstawieniach wstają bijąc brawo i nagradzają nas oklaskami na stojąco. A to już jest najwyższe okazanie szacunku, uznania i, i zadowolenia z obejrzanej sztuki. Ja mam tę przyjemność, że gram od wielu lat głównie w spektaklach komediowych. Wcześniej wiele lat temu grając między innymi w Teatrze Powszechnym w Warszawie miałam zaszczyt również grywać w sztukach takiego poważniejszego repertuaru m.in. w inscenizacji Makbeta w teatrze powszechnym gdzie Magbeta grał Janusz Gajos, a Lady Magbet Krystyna Janda i Franciszek Pieczka w, w tym samym spektaklu. Wspaniałe gwiazdy, wspaniałe osobowości, od których naprawdę zaszczytem jest do dziś się uczyć i cenić sobie najwyżej tę współpracę. I kiedy grałam w teatrze powszechnym wiele lat temu, jako właściwie na początku mojej drogi aktorskiej, grałam częściej w spektaklach w takim właśnie trudniejszym, poważniejszym repertuarze szekspirowskim, również um, skandynawskich autorów takich małych form, czyli takie tematy i scenariusze dość mroczne. Również z Januszem Gajosem i Jerzym Zelnikiem, Fernando Krab. Pamiętam, była taka sztuka skandynawska, no pozostawiająca, pozostawiająca widzów w takiej dość mrocznej, bardzo zagadkowej atmosferze i mrocznych refleksjach. Ale później coraz częściej grywałam w spektaklach komediowych, które uwielbiam. I dziś po ponad 35 latach na scenie na pewno mogę powiedzieć i przyznać, że to jest muza, która jest najbliższa mojej duszy. Ja bardzo szanuję teatr z trudnym i może bardziej mrocznym repertuarem, natomiast sama najlepiej czuję się na scenie, grając dla widzów komedię i rzeczy pogodne. Najtrudniej jest wywołać śmiech, cudowny, serdeczny, taki głęboki śmiech, który oczyszcza. I to jest też na zawsze największa nagroda dla aktorów, którzy grają komedie. Jeżeli zagramy tę komedię dobrze, na poziomie, z dobrym gustem, z wyczuciem smaku, Czyli nie wygłupiamy się, nie robimy z siebie idiotów na scenie i nie przedstawiamy jakiejś kiczowatej materii, tylko gramy komedię dobrze, inteligentnie, nie przerysowując, z wyczuciem. To jest naprawdę duża sztuka, zagrać komedię z wyczuciem, nie przerysowując jej tak, żeby nie przekraczać granicy kiczu. My gramy same komedie fajne, o dobrych, bardzo błyskotliwych, inteligentnych scenariuszach, ze świetnymi dialogami, a ja w tych komediach gram już prawie 20 lat albo ponad 20 lat. I czyli, kocham ten pogodny repertuar. po tylu latach ja się... rozumiesz wszystkie dowcipy. <laughs> ja, się cieszę, ja się cieszę, kiedy widzę, jak widzowie się dobrze bawią. Lubię serdeczny śmiech, lubię, kiedy, czas, kiedy częstokroć musimy na scenie... Robić króciutkie pauzy po y, dobrym żarcie, który padł w sytuacji scenicznej, bo widzowie śmieją się tak głośno i tak długo, że musimy zostawać chwilę na wdechu, zanim zagramy dalszą część dialogów, bo widzowie nas po prostu nie usłyszą. Musimy dawać szansę wyśmiać się publiczności, pospadać z krzeseł i troszkę się poturlać, wrócić na miejsce... I kontynuować dalej oglądanie spektaklu. To jest najcudowniejszy moment w komedii. Roześmiani widzowie i widzowie, którzy po spektaklu piszą recenzje na wszystkich stronach impresaryjnych, na stronach biletowych. Piszą rekomendacje tych spektakli, w których, w których grywamy. I piszą bardzo często, że dwie godziny świetnej zabawy bolą mnie brzuch ze śmiechu. Z przyjemnością polecam wszystkim znajomym. No nie wiem, czy, czy może być lepsza i bardziej serdeczna recenzja od widzów oglądających komedie. Ja często gram w komediach, i znów wraca Francja, w komediach francuskich, bo Przynajmniej trzy spektakle, w których w tej chwili gram, a mianowicie spektakl Kłamstwo, który gramy razem z Piotrem Szwedesem, między, z Piotrem Szwedesem i między innymi Mikołajem Roznerskim, Adrianną Kalską, yy, Samborem Czarnotą, ze mną wymiennie gra Anna Korcz również w tym spektaklu. To jest według francuskiego, francuskiego scenariusza bardzo dobra komedia z nutą czarnego humoru. O tym, jak okłamujemy się nieraz w życiu, jak czasami drobne kłamstewko może spowodować domino... Y zupełnie niechcianych i nieoczekiwanych kłamstewek w małżeństwie, kłamstewek pomiędzy przyjaciółmi, konieczności dokonywania wyboru, czy czasami bezpieczniej okłamać najlepszego przyjaciela, żeby ratować swoje małżeństwo i odwrotnie nieco ściemnić swoją żonę lub swojego męża, żeby ratować przyjaźń najlepszych to, przyjaciół. To bardzo życiowe jest. Bardzo życiowe, więc pomimo, że, że jakby sztuka o okłamywaniu się wzajemnym i o tym, jak daleko może nas ono Zaprowadzić i do jakiego momentu jest niewinne, a od jakiego momentu już może się stać niebezpieczne i katastrofalne. Jest to oczywiście czarny humor, ale humor, w którym każdy, myślę, odnajdzie jakiś kawałek swojego życia, kiedy takie, w takich dylematach mógł się znaleźć. Obiecałem Państwu, że będzie słowo Gordonia Haskelu jeszcze. Tak, ponieważ piosenka, której, której niedawno wspólnie wysłuchaliśmy All in the Scheme of Things znalazła się na mojej płycie Koa, a Gordon Haskell podarował mi jeszcze jeden utwór, o którego poprosiłam, bo jest to piosenka, która jest na jego płycie Foolish. I poprosiłam Gordona, czy zgodzi się, aby mogła nagrać tę piosenkę na swojej kolejnej płycie, i czy mogę zaprosić do duetu kogoś z polskich artystów. I Gordon z radością podarował mi kolejną piosenkę. Jest to właśnie utwór Foolish, który znalazł się na mojej płycie 40. I ten duet zaśpiewał ze mną Witold Paszt. Legendarny, Box, cudowny wokalista tak. grupy Vox. A Witek miał również przepięknie, bardzo nisko brzmiący głos, bardzo podobny w swojej barwie do głosu Gordona Haskela. I kiedy wspólnie z Witkiem nagraliśmy tę piosenkę, wysłaliśmy ją do Gordona, on się zachwycił tym wykonaniem i, i pamiętam, że napisał do mnie taki bardzo miły list, mail, że tak bardzo mu się podoba interpretacja właśnie Witka, zaśpiewana przez Witka Paszta, jako taki bratersko brzmiący z nim głos. To uśmiech Katarzyny Skrzyneckiej. Za chwilę usłyszą państwo głos, który będzie zaskoczeniem, ale znając ogromny, wspaniały warsztat aktorski Katarzyny Skrzyneckiej, bo to nie tylko doktor Alina zna na dobre i na złe, ale na przykład Stara Flondra jakaś. <grywania> no tak, Stara Flondra jest to taka fikcyjna postać satyryczna, którą przez przypadek dla żartu stworzyłam kiedyś na, na swoich y, mediach społecznościowych na Instagramie. Kiedyś bawiłam się taką aplikacją graficzną, która przetwarza twarz i głos. Można sobie nagrać filmik selfie. Przetworzyć swoją twarz w nieco taką skarykaturalizowaną, i przetworzyć również brzmienie swojego głosu w taki głos, takiej ciotki klotki. I nagrywałam, o ile dobrze pamiętam, to chyba w pandemii, kiedy wszyscy siedzieliśmy w domach, nie mogliśmy pracować w teatrze, i czasami nagrywaliśmy różne sympatyczne, żartobliwe formy krótkich filmików po to, żeby trochę dodać ludziom radości, skoro nie mogą pójść do teatru, obejrzeć spektaklu komediowego, to wiem, że wielu aktorów realizowało różne takie króciutkie formy na Instagramie, żeby ktoś mógł sobie obejrzeć coś zabawnego i troszkę się uśmiechnąć i pocieszyć się w tych ciężkich lockdownowych czasach. I wtedy właśnie... Zaczęłam nagrywanie takich filmików jako postać takiej właśnie z taką przetworzoną buzią na taką ciocię klocie w okularkach i też są z głosem takiej ciotki klotki, która w taki sposób mówi i to są takie krótkie filmiki. Takiej panci, która gdzieś coś usłyszała, ale mocno jej się pomyliło to, co usłyszała, i odbiera świat jako zawsze usłyszała przez pomyłkę coś świńskiego albo coś bardzo kontrowersyjnego i komentuje świat wedle tego, co usłyszała, że gdzieś dzwonią, ale nie do końca zrozumiała co. I to były takie krótkie minutówki, stąd, powstała, stąd powstały filmiki, tak zwane Dywagacje Starej Flandry. i okazało się, że ta Stara Flondra ma jakieś milionowe rzesze swoich fanów na Instagramie. Wiesz dlaczego? Którzy oglądają te filmiki i często piszą do mnie m, widzowie na Instagramie i piszą, pani Kasiu, kiedy znowu będzie następny odcinek starej Flondry, bo już dawno jej nie było. Wiesz dlaczego? Bo my kochamy, jak ktoś objaśnia nam świat po prostu. No to stara Flondra jest absolutnie w tym niezrównana. Dziękuję, że ją pokochaliście. Katarzyna Skrzynecka. Kasiu, wiesz, ale teraz dostojnie proszę. Ty wiesz, że polskie radio ma 100 lat, a zwłaszcza jedynka. Czego byś życzyła wszystkim nam, radiu, słuchaczkom, słuchaczom w takim momencie? 100 lat. Życzę wam zawsze pięknej muzyki, żywej i prawdziwej, a nie AI. Życzę wam prawdziwych ludzi, których możecie wysłuchać na antenie, a nie AI. Życzę wam żywych, prawdziwych informacji, programów i możliwości rozmawiania z żywymi ludźmi żywymi uczuciami. Tego wam życzę, żeby nas nie wyparła sztuczna inteligencja. Kasia Skrzynecka, pozdrawiam was serdecznie. Call me foolish Unbelievable food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 Problemem diety Walerine Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nie uzależnia. Valerin Sen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.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 JOSERA, We Care, You Grow. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Musimy pilnować, gdzie grosz idzie publiczny, by nie trafił w czyjś układzik mętny i specyficzny. Dajemy bezpłatne porady, uczymy, jak pytać wprost, by władza wiedziała, że bać nie pilnuje jej kto. Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. Na A1 cały czas możliwe są utrudnienia między węzłami Kopytkowo i Warlubie. Na 66 km autostrady auto osobowe uderzyło w bariery. Ranna została jedna osoba, a kierowcy mają zajęty jeden pas w kierunku Łodzi. Na A4 tymczasem kłopoty w Dolnośląskie. Między węzłami Kostą Łoty i Kąty Wrocławskie po kolizji drogowej mamy zajęty jeden pas w kierunku Zgorzelca. A to konkretnie na 127 km. Trzeba też wzmóc czujność na S8 między a na 152 km ekspresówki awarii uległ autobus i zablokował jeden pas dla jadących do stolicy. Zupełnie nieprzejezdna jest trasa Ryczywół-Kozienice, czyli droga krajowa 79, niedaleko Łuczynowa. Na kilometrze 75 miało miejsce zderzenie dwóch samochodów osobowych i aż trzy osoby zostały ranne. Zablokowaną 79 objedziemy lokalnymi trasami, między przez Łaszówkę i Brzuzę. A w Kielcach ruszają przygotowanie do budowy miejskiego odcinka trasy S-74. W najbliższym tygodniu wykonawca ma przejąć plac budowy. Pierwsze prace ruszą pod koniec kwietnia, a zasadnicze roboty ziemne w czerwcu. Inwestycja powinna zakończyć się w drugim kwartale 2028 roku. Jeszcze w tym roku czasowo zamknięta będzie ulica Świętokrzyska. Według wstępnych założeń utrudnienia mają tam potrwać od sierpnia do października. Na czas budowy ruch tranzytowy będzie przekierowany na ekspresową siódemkę. A a jak oceniają drogowcy, po zakończeniu budowy czas przejazdu przez Kielce powinien skrócić się z 30 do około 3 minut.